Wibracja 102 rozpala mnie życie. Siła życia wszechświata jest nieskończonym zbiornikiem energii. Rozpala cię obecność światła. Dzisiaj będziesz oddychał światłem i aktywujesz swoją wolę, aby połączyć się ze swoim boskim planem. Wibracja na dziś. Rozpala mnie życie. Otrzymuję ciągły przepływ energii od boskości. Pozwalamy mojej woli zjednoczyć się z tym. Co najlepsze. Aktywuje moje światło. Podziel się wibracją. Jestem pełen życia. Moja dusza płonie.